Wibracja 99 otaczają mnie aniołowie. Pamięć o aniołach przybliża do ciebie ich obecność. Tak jak twoje istnienie. Są one wrażeniem boskości i poświęcają się twojemu dobrobytowi. Pamiętaj, że aniołowie są nieustannie przy tobie, a ty możesz łatwo odczuć tę obecność. Przywołaj anioły i poczuj ich przewodnictwo przepełnione miłością. Wibracja na dziś. Otaczają mnie aniołowie. Pragnę poczuć ich światło. Jestem wdzięczny za ich obecność i przewodnictwo w dzień i w nocy. Chroncie mnie teraz, aniołowie miłości, zstąpcie z niebios w moje życie. Podziel się wibracją chronią mnie aniołowie.